Za dwa tygodnie o tej porze tysiące młodych ludzi będzie żyło już w rytmie szkolnego dzwonka. Na początku pewnie świeżaki będą chciały pokazać, że należą do elity, ale jak znam życie, to i tak koniec końców, to starsi uczniowie będą wozić się po szkolnych korytarzach. I podobnie było latem w NBA. Tutaj też najpierw wszyscy zachwycaliśmy się debiutantami, no a na koniec i tak głównym tematem była wymiana gracza największego kalibru. Obiecywaliśmy, mieliśmy nadzieję, że się uda, tygodnie mijały, no i w końcu, tuż przed końcem wakacji, znów spotykamy się w przerwie na żądanie ekstra. Przednik telefonem Bartek Tomczak, no a razem ze mną jak zwykle są tutaj Przemek Kujawiński. Cześć Przemku. Cześć. Czy to prawda, że zachodzą wielkie zmiany w twoim życiu? Nie ja wiem, czy takie wielkie. Wracam opowiadaj, do domu. opowiadaj. Bo dom twój jest na obczyźnie. Mój dom jest na obczyźnie, tak. wracam do domu. Będę korespondentem polskiego radia z Barcelony. Najmarsie do... się ten, Ubradził na Barcelonę, potrzebują napastnika, słyszałem, więc... Byłoby pięknie. Korespondentką polskiego radia jest tam pani, jak dobrze pamiętam, Ewa Wysocka. Chyba jest w Barcelonie. Albo w Hiszpanii. Więc masz kogo wygryźć? A nie boisz się? Czego? No, po ostatnich zdarzeniach. jest eee, to Wiesz co? <laughs> Pytam, tak. Nie, jest. nie boję się. No dobrze, Przemek, czy... nie, ma prawo jazdy, to nie. Czyli nadal, czy nadal <śmiech> <śmiech> strach, je, je, czy Ja je, je, jest jestem gibki i zwinny, szczepko uskapuję. Przemek ma prawo jazdy, czyli to my mamy się obawiać, będąc w Barcelonie. <śmiech> Poza tym powiedział, że chce być napastnikiem. No właśnie robi się bezpieczniej w, tym, w tym Polsce, jakby. Ktoś zasugerował, że trzeba kogoś wygryźć z Barcelony, to też kolejna rzecz. Michał Górny, MVP Magazyn. Cześć Michale. Cześć! Czy to prawda, że dzieciaki pytają Cię o Tomka Bartczaka? Pytają o wszystko, w ogóle dzieciaki są spragnione przerwy na żądanie bardzo. To cieszę się, że teraz ugasimy to pragnienie, a co odpowiadasz, jak pytają o Tomka? Kim jest Tomek? E, e, że sam nie wiem. Szara eminencja, tak zwana podcastowa. Tak, to tak, wszystko. dokładnie. Jest z nami także Maciek Katkowski, szóstygracz.pl, cześć Maczku! Coś Batku, wiem, że miałeś do mnie pytanie i już go nie masz. Tak, chciałem... I ciekawe, co wymyśliłeś. Że, że rob... no, tak, że robisz 184 podejście do piłki nożnej, ale nie będę cię pytał o tę ligę, o którą chciałem cię zapytać, więc w takim razie zapytam o inną. Kiedy pojawi się jakiś artykuł o MLS na szóstym graczu? Czy MLS? Liga? MLS, tak. To jest jakaś choroba jaka? Major League Soccer. Aha. Też myślałem, że to to, że, gdzie trzeba się oblewać wodą. Um, nie mogę nic powiedzieć, ale, no. To w takim razie, przerwa. Wraca jak słyszycie. Mam nadzieję, że jakość tego podcastu będzie okej, okay, bo tuż przed nagraniem zorientowałem się, że mam zerwany kabel od podstawowego mikrofonu, więc jedziemy na rezerwie, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dziś trochę sobie pogadamy o tym, co działo się przez wakacje w NBA, ale też bez przesady. Oczywiście będzie o tej wielkiej wymianie. Ale zanim to wszystko nastąpi, to chciałem zadać Wam jeszcze jedno pytanie. Jak się czujecie w nowej roli, ponowie? Ja przyznam, że jestem trochę poddenerwowany. Ale wiesz, o jakiej roli mówię, czy nie? Nie, mówię o powrocie do roli. Do podcastera, e, gościa. Podcastera, przewie na żądanie. Szczerze tak. przyznam. Lekki nerw. To dobrze. To, to, to, to fajnie, dobrze. bo ciągle, ciągle podcast wzbudza emocje, o to nam chodzi. Przemek, Michał, jak się czujecie w tej nowej roli? Nie mam pojęcia, o co Ci chodzi. Chodzi mi o naukową rolę. Ostatnio wydarzyło się coś chyba w Waszym życiu. Byliście ekspertami, gośćmi, nie wiem. To się okaże dopiero, nie? No nie no, Aha, się... wiem, że już tam spisywane są wasze wypowiedzi, więc. No ale to się dopiero okaże, ile są warte. No pewnie myślę, tak, myślę... ale przyjemniej występuje się w roli takiego eksperta do pracy magisterskiej, czy nie? A, okej. No, no... Ja już ja byłem ja ze trzy razy takim ekspertem do e, pracy. magisterskiej. myślałem, że to Debiut no był. Ale też koszykarskim czy. I już ten... Też, też, też, też, też. Dobrze. Czyli wszyscy, jak tu siedzimy, byliśmy ekspertami. Pozdrawiam Czarka Szwarca, bo ja też gdzieś wystąpiłem w jakiejś pracy magisterskiej, także jest mi niezmiernie miło. To zanim przejdziemy jeszcze już do koszykówki, to ostatnie pytanie. Gdzie byliście na wakacjach? Ja byłem w Brodnicy z harpaganami fuzyjnymi. Tutaj pozdrawiam Borgrycza, ponieważ już tak było na obozie, że wymyślaliśmy różne rzeczy. No, byłem na wakacjach. Maciek? Ja, byłem, ja mam ogromny problem z konceptem wakacji, zakładałem, że to będą trzy tygodnie, gdzie się rozbite, ale skończyło się siedmioma dniami i z tych siedmiu dni tak naprawdę cztery, bo po czwartym dniu stwierdziłem, że wakacje to jednak nie dla mnie, a byłem w Tatrach i a nie byłem fanem Tatra. A Przemek? Kompletnie. Ja byłem w Poznaniu. Tylko? Nie, nie jechałeś nigdzie za granicę? Nie, nie byłem nigdzie. No byłem w Kirgistanie, ale w Czechcu jeszcze... To, to tak, wakacje. to pamiętam. już to wakacje niestety nigdzie mi się nie udało ruszyć, ale wyjeżdżam na wieczne wakacje. Nie Czyli wiem. tylko, jak rozumiem, życe piątkowo i tak dalej, Idę, więc te klimat. No dobrze, ale Przemyk jedzie do Barcelony, ja też byłem w Barcelonie, to tutaj, jeżeli chodzi o, o tematy wakacyjne... Słowo jedzie, oj... Dobra, wróćmy do, do koszykówki, a raczej przejdźmy. Mówiliśmy się wstępnie na poniedziałek, jak jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie ta wymiana na linii Cleveland-Boston, ale że była, to trochę przyspieszyliśmy przerwę, Kairi trafia do Bostonu. No, a ja do... Chciałem zauważyć, że przerwa jest dzisiaj dzięki mnie. Tak, można tak powiedzieć, tak. ale też dzięki bo, nam bo, wszystkim. Bo chciałeś poczekać do poniedziałku. Jak nie, bo zapomnę, ja myślałem, że wy nie, nie możecie, a ja pracuję, więc tak, wiesz... Myślałem, że z dnia na dzień się nie da, ale fajnie, cieszę się, że wyszła inicjatywa, jest to zaangażowany podcast. W takim razie Isaiah Thomas, Jay Crowder, Ante Zizic i niezastrzeżony rundowy pik Brooklyn Nets w drafcie 2018 trafiają do Cleveland. Tak z ręką na sercu. Ktoś z Was myślał, że może się wydarzyć właśnie taka wymiana na inni Cleveland-Boston? Ja miałem takie myśli jeszcze w lipcu, jak się pojawiły te plotki nie, Carlin nawet z kimś ja dyskutowałem na Twitterze. Że, że jest taka opcja i że to być może miałoby sens dla obu stron, bo, bo, bo ani Kari nie chce zostać Pliwent, ani to było chyba dosyć wyraźne od końca sezonu, ani Boston nie chce zostawić jato Tomasa, Natomiast nie sądziłem, że, że to może się wydarzyć w takim kształcie. W sensie mam wrażenie, że patrząc na to, jak, jak, jak wygląda rękowa wartość Demarcusa Kazinsa, Jimmy'ego Butlera, yy, yy, yy, Paula George'a, to, to, to mam wrażenie, że Carly poszedł przy jeszcze, oczywiście przy całej tej sytuacji, że, że dowiedzieliśmy się o tym, że, że on chce odejść i tak dalej, więc tutaj pozycja negocjacyjna nowego GMa a Cleveland była fatalna jednak. A wyciągnął e... niesamowicie dużo. Tak, no mam wrażenie, że, to, że, że, że Cleveland tutaj wyciągnęło naprawdę niesamowicie dużo i, i, i trochę się dziwię mojej O'Hindzowi tutaj w tym wszystkim, bo jednak wzmacnia tutaj swojego, znaczy wzmacnia, powiedzieć, że wzmacnia no, ale mimo wszystko nie osłabia swojego najsilniejszego rywala na pewno. I teraz jeśli Boston chciał tym ruchem, bo, bo oczywiście cały czas rozmawialiśmy o tym, że Dan H powinien wreszcie oddać ten pick, powinien wreszcie zrobić jakiś zdecydowany ruch i tak dalej, żeby walczyć tu i teraz, tylko niekoniecznie sądziłem, że, że, że walczenie tu i teraz będzie się sprowadzało do tego, że, że zostawiam sobie status quo z, z moim najgroźniejszym rywalem, czyli z Cleveland w tym momencie. Eee, że, że jednak jakby fakt, że Kylie że postawił Cleveland w takiej sytuacji był na rękę Bostonowi i Dan H powinien czekać, a przynajmniej wyczekać ich jeszcze i jeśli zrobić tę wymianę faktycznie, to, to, to, to zrobić ją w trochę lepszym kształcie. Michał, to było duże zaskoczenie dla Ciebie? Duże zaskoczenie dla mnie było, było, było to, że może Irving nie poszedł tam, gdzie poszedł, chociaż kierunek mógł być trochę zaskakujący, bo faktycznie stało się tak, że dwa zespoły, które tam gdzieś będą walczyć na szczycie wschodu, wymieniły się dobrymi graczami, a nie dostały worek kartofli przyjmując jakiegoś gracza. To ten pik cały czas mnie jakoś intryguje, że może być na koniec dnia tak, że w 2018 Lebron decyduje sobie, że on sobie gdzieś w gniazdku uwije gdzie indziej i znowu przyjdzie w jedynka draftu, która się nie spotka z Lebronem i będzie organizacja z Cleveland udawała, dawała, że ma kolejnego wybranego. Także to też, to było dla mnie chyba najbardziej zaskakujące, aczkolwiek ten pik nie może, nie musi się tak wcale skończyć, bo tam jest roz, no, jakieś rozłożenie tego piku, że jeśli coś tam się nie stanie, no to on przechodzi na kolejny rok. I będzie to pik Philadelphia albo Sacramento. Ale to było najbardziej zaskakujące moim zdaniem. Ja się nie spodziewałem tego. Nie spodziewałem się, że do tego dojdzie. Jest to kompletny upadek, upadek lojalności w NBA. Ile jeszcze sióstr li, liderów drużyny musi zginąć, żeby nie handlować ich trzy miesiące później? Ile? Dwie drużyny się wzmocniły tak naprawdę. I Boston pomaga Cleveland, bo może pomóc Cleveland w sytuacji, w której jak przemyt to sugerowałeś, że może pomóc Cleveland, gdy LeBron zobaczy ten dodatkowy pik i powie, słuchajcie, dobra, mamy pik, wymieńmy go i wtedy zostaje. W odwrotnej kolejności powie, zostaje, wymieńmy pik i zostaje skład. Kevin Love, Isaiah Thomas, LeBron James i czwarta gwiazda do tego dochodzi. W ten sposób Boston pomaga. Cleveland zostawiając LeBrona Jamesa w Cleveland, czyli stawiając sobie przeszkodę, a z drugiej strony Cleveland pomaga Bostonowi, e, oddając Kai Irvinga, który teraz tworzy z Gordonem Hay Haywardem, z Alem Horfordem, on się starzeje i z dwoma Jalenem Brownem i Jasonem Tatum'em Core. I do tego jeszcze są piki w drafcie w kolejnych draftach, e, które miał, którą, które będą mieli Celtics. Więc nie wiem. Są jakieś inne ligi. Fajne? Co robicie teraz na miejscu Cleveland z tym wyborem? Wymieniacie czy zostawiacie? Pytanie, co chce zrobić LeBron James z tym wyborem? Wiesz, bo to, bo to, już jest, to już jest ta saga, która się zaczęła. Czy LeBron James zostanie w 2018 roku, czy odejdzie z Cleveland? I teraz, jeśli, e, jeśli LeBron. To, żebyś zwiększył poważnie... szansę na to, żeby LeBron pozostał. To, co byś zrobił? Zostawiał czy handlował gdzieś? Jeśli mam szansę, jeśli mam szansę, jeśli mam szansę zdobyć za to kolejną gwiazdę, to handluję. Nawet się nie zastanawiam. To po kogo w takim razie? To też pytanie, jaki ten pick będzie, bo tam jest tych zastrzeżeń i obostrzeń chyba trochę. Więc to na tym picku nie, on jest niezastrzeżony. Nie, nie, na tym piku nie ma. O się to będzie zastrzeżony pik, jest pik, to pokażę. ten pick. A tam który nie ma jakiegoś 2-5, że coś. To tam? jest ten pick, który dostał nie. Boston od Philadelphia z tego draftu. To, ten to jest pick Lakersów, dobra. jest tak jedyne, zastrzeżony, że. Jedyne tak, zastrzeżenie tu jest takie, że, że D'Angelo Russell nagle zostanie top 5 zawodnikiem NBA i pociągnie Bruce Linders do Playoff. To jest zastrzeżenie, to albo De Marie Karol nagle odbuduje swoją karierę Alan Krabs zostanie, zostanie pierwszym strzelcem NBA tego typu rzeczy mogą się wydarzyć ale jeśli się nie wydarzą to myślę, że nawet na rękę jest klient jednak dealować z tym pikiem szybciej w tym sensie, że rząd póki co ma taki ludzie myślą, że a to będzie jednak top 3, top 5 jakby się niespodziewanie okazało, że że nie nagra dobrze albo inni tankują dużo lepiej to, no to, to wartość tego piku może, może maleć a jednak w kolejnym drafcie póki co te też myślę, że myślę, że warto jak najszybciej wilować tym pikiem też z tego względu, że, że, że mamy tych młodych graczy, którzy teraz pójdą do NCAA i póki co mamy jeszcze hype. Jest jeszcze hype, hype, hype na, na, na, na tą czołówkę draftu, ale kiedy zobaczymy ich na poziomie akademickim może się nagle okazać, że... Że, że już nie będziemy tak entuzjastycznie, może się, może będzie przeciwnie, ale może się okazać też, że nie będziemy już tak entuzjastycznie na nich patrzeć I, i w tym momencie jednak jednak lepiej wyzdilować ten pik w momencie, kiedy ma jak największą wartość cały czas. Jeśli oczywiście no, James na pewno myśli o walczeniu o tytuł, więc, więc chodzi o to, żeby wzmacniać zespół na tu i teraz. Michał, gdzie to byś dzwonił z tym pikiem? Gdzie bym dzwonił? Nie wiem, do jakiegokolwiek chętnego. Poza tym, no, tutaj też zależy wiele od tego, co się stanie z Lebronem. Czy Lebron będzie chciał w ogóle zostać w tej ekipie, czy on podtrzyma tą swoją opcję, czy nie. No to wiem, właśnie chcemy będziemy... zrobić tak, żeby został i chcemy gdzieś to wymienić. A tak, tak żeby tak. został? I teraz szukamy, no szukamy zespołu, do którego dzwonimy, który nam coś fajnego da, że Lebron zostanie. To przede wszystkim zobaczymy, co się stanie po tym sezonie i kogo będą potrzebować tak naprawdę, no bo ten transfer będzie po coś, tak? Tam będą pewnie znowu 600 razy oddawali kawinę, Off, ale muszą mieć po co? Yy, I pytanie: tylko po co? I to się okaże po tym sezonie. Problem, to, to troszkę problem w tej chwili na rynku jest taki, że i Jimmy Butler, i, i Paul George właśnie zostali wymienieni, a to, to byłyby takie, takie cele na pewno tutaj. No, cały czas się mówi o tym, że, że może do wyciągnięcia jest Antony Davis. No, jeśli do wyciągnięcia byłby Antony Davis, oczywiście tutaj trzeba było spakować pewnie Kevina Love jeszcze z tym pikiem no to, to też pewnie klient nie powinno się, nie powinno się zastanawiać, jeśli, jeśli w ogóle jest opcja wyciągnięcia tutaj. Ale patrząc na to, że, że Danny Ench nie poczekał, bo to na początku mówiło się o tym, że to Boston będzie, będzie ruszał po Davisa tutaj, że Danny Ench nie poczekał, tylko poszedł jednak po, po go Irvinga, to, no to wygląda na to, że chyba Davis jednak póki co jeszcze nie jest do wzięcia. Więc, więc tak naprawdę nie wiem, czy została tu jakaś taka gwiazda gwiazda, którą, którą można wyciągnąć, oczywiście można się pokusić o rozmowy z San Antonio i, i, i zastanawiać się nad Marcusem Oldridge'em, jeśli to ma sens w ogóle dla Cleveland, się wydaje, że nie do końca, ale poza tym tutaj nie bardzo, no nie mówimy tutaj o Dwayne Wade'zie, o Carmelo Antonym, którzy mogą tutaj po prostu przyjść po, po wykupieniu kontraktu na przykład do, do Cleveland to te gwiazdy takie najgorętsze zostały zciągnięte z rynku tego, tego lata i to jest trochę problem dla Cleveland. I myślę, że to też jest trochę powód tego, że ta wymiana poszła w takim kształcie, że, że Danny Ainge troszeczkę spanikował w tym sensie, że, że wcześniej nie, wykon, nie dokonał ruchu, nie poszedł all-in po Georgia, nie poszedł all-in po Butler'a, wcześniej po Kazinsa i, i nagle został z Carrey Irvingiem. Nie wiem, czy to jest do końca to, to co ma uratować Boston, ale mówię, zobaczymy. Masz jakaś koncepcja inna niż Aldrich? Bo wiem, że ta się przewijała w twojej głowie. Nie, to nie przewijała się w mojej głowie tylko dlatego, nie, ja nie chciałbym Lamarcusa Aldricha w swojej drużynie koszykutniczną, kto chce teraz. E, ja myślę, że odpowiadając na twoje, twoje pytanie wcześniej, powinien zadzwonić powinien Kobe Altman, fantastyczna historia, Kobe Altman po, po, powinien zadzwonić do Lebrona Jamesa. I porozmawiać z nim o sytuacji, która spotka Lebrona Jamesa w Wolnej Agenturze w 2018, 2018 roku. Zapytać się go, jakie są jego plany, czy chce zdobywać tytuły mistrzowskie. I przedstawić mu wizję tego, że odchodząc Cleveland Cavaliers nie znajdzie miejsca innego, lepszego do pokonania Golden State Warriors niż to miejsce, które ma teraz. I dalej, przedstawić mu perspektywy i możliwości, za jakie może wymienić, ewentualnie zebrać te możliwości, za jakie może wymienić ten wybór NET. i Ja myślę, Przemek, tak jak też powiedziałeś, ja, ten draft kolejny może nie być tak dobry, więc faktycznie lepiej by było, tak dobry jak ten ostatni, faktycznie lepiej by było ten ostatni, ten... Ten, który draft, był ostatni, teraz, ten, który 2017. Był, tak? I faktycznie lepiej by było wymienić ten pick szybciej, Myślę, że oni mogliby się zawrócić, mogliby się jeszcze wrócić na chwilę do Phoenix Suns i sprawdzić, czy są w stanie zrobić coś wokół Erika Bledsoe. Josh Jackson jest ponoć niedoruszenia e i skompletować do Erika Bledsoe, który oczywiście jest w tej samej agenturze, co e LeBron James w Clutch Sports i Eric Bledsoe jest powiedzmy na wylocie z Phoenixa, nie jest częścią tego kolejnego składu, który Phoenix buduje i do tego próbować skompletować, jeszcze dobrać kogoś do Erika Bledsoe, może to właśnie nie będzie gwiazda, może to nie będzie ktoś status, zresztą, no, nie przesadzajmy, Kevin Love natomiast to też nie jest jakiś fantastyczny status Pola Georgia na przykład, i, gdyby dobrać, kogoś klasy, Ricka jeszcze, I, i, bo i tak, Cavaliers mają w tej chwili duży def, mają duży def, mają większy def niż, niż Boston Celtics mają. Celtics jeszcze półtora roku temu wygrywali tym Scriven, że, znaczy, wygrywali. Celtics jeszcze półtora roku temu mieli szeroki skład, teraz Celtics mają dosyć cienki skład, liczą na, to, że dużo się wydarzy, że zbudują praktycznie nowy team teraz, będą budować nowy team. Wracając się, Phoenix Suns to jest miejsce, od którego bym zaczął i no, przejrzał to, niekoniecznie atakując po gwiazdy. Oczywiście gwiazda będzie się najlepiej klikać, najlepiej sprzedawać i najwięcej będziemy chcieć mówić o możliwości sprowadzenia Anthony'ego Davisa. Ale myślę, że repertuar wymian jest duży. Tylko to zależy od tego, czy LeBron James da znak. Kobiemu Altmanowi, że jest gotów chociaż taki znak, że jest gotów zostać w Cleveland pod warunkiem, że znajdziemy dobrą wymianę za wybór numer 5 i potem przyjść, przyjdzie kobie Altman i powie, że jest coś takiego na stole. Bo na końcu <śmiech> powiedzcie mi na końcu rok 2018, wiem, że dużo rzeczy może się jeszcze wydarzyć gdzie lepiej będzie grać Lebronowi Jamesowi niż w Cleveland gdzie jest lepsza, szybsza droga do pokonania Golden State to trzeba spytać nie, no, Ja nie mam wątpliwości, że, że sportowo to ma najwięcej sensu, żeby zostać w Cleveland. Jeśli oczywiście management tutaj będzie mu chodził, powiedzmy, chodził na rękę, czyli nie będzie już planował na jakąś tam przyszłość za parę lat po, po jego odejściu, bo, bo to jest największa obawa pewnie, że, że, że, że Kobe Altman wpadnie na pomysł, że ok, Lebron się powoli kończy, to zacznijmy myśleć o tym, co będzie po nim, zamiast myśleć o tym, cały czas to będzie tutaj. Nawet jeśli po odejściu Lebrona potem pogrzebiemy sobie, będziemy musieli się przebudowywać przez parę lat. Eee, ja tak w mi do głowy nazwisko też, też Kogoś, kto się odzywał w czasie tego off season Że nie do końca może być zadowolony z tego, co się dzieje w jego zespole I to jest Margasol też eee, który, który, który opowiadał, mm. że, że Może nie będzie, nie będzie tutaj pewnej, to jest takie nazwisko, które tak. wpadło, że może Warto by się odezwać do Memphis w takim razie, zobaczyć czy, czy oni by nie chcieli pójść w przebudowę Bo tutaj oczywiście status Chandlera Parsonsa jest wątpliwy eee, Zostaje tutaj Mike Conley za Zakręndorf odszedł Eee, także tutaj też to jest też taki zespół, którym, eee, który może chciałby się pójść w przebudowę i ten pik by się tam bardzo przydał, a, a z kolei sol chciałby walczyć, walczyć o coś więcej, bo on chyba troszeczkę ma już dosyć tego, że, e, że MEPIS nie idą do przodu. Ale mówię, tak jak powiedziałem, wcześniej, te największe gwiazdy z, z tego toku zeszły z tego, więc może faktycznie tutaj jest idea taka, żeby, żeby próbować kombinować tych dwóch, trzech zawodników, może nawet pogłębić jeszcze tej skład, dobrać takich zawodników, co niektórzy bronią przede wszystkim, żeby polepszyć defensywę, otoczyć lebrona właśnie ludźmi, którzy będą wokół niego hastowali tak, żeby on nie musiał wkładać tak dużo energii w to wszystko. Bo, no bo w tej chwili też też będzie miał też szkodzujących, będzie miał Aizaja Tomasa, będzie miał Derek'a Rossa, cokolwiek z niego zostało, to wciąż jest przyzwoity zawodnik jednak, może już nie do tej linii, więc, więc może faktycznie szukać zawodników 3&D, którym, którym będzie można go otoczyć, jeszcze więcej strzelców i kogoś być może faktycznie, faktycznie pod kosz, kto bronił go w i kombinować w ten sposób. Ale mówię, no Tynie, który popsuł tutaj te opcje, odzywając się trochę za późno, mam wrażenie. I, i, i tak wydaje mi się, że, że tutaj Kobe Altman rozpoczął swoją karierę w fantastyczny sposób, bo, bo patrząc na to, za co poszły inne gwiazdy, to, to naprawdę tutaj wyciągnął z Bostonu bardzo dużo. Kobe znowu jest na wydaje mi się, Jeszcze jest nazwisko, miał ostatnie urodziny, 30... trzydzieste... Eee, Dziewiąte. Myślę, epizy, że jest jest jeden deal, który Cleveland ma w mnieniu oka. To jest deal z Nowym Jorkiem po Carmelo Antoniego, okay. ale myślę, że oni chcą coś więcej. Więc, i oczywiście mówiąc o tych dealach, dealowanie piku, trzeba pamiętać o tym, że Cleveland musi użyć kontraktów, tak? Wtedy. Zależy, jakich wartości chce graczy użyć, ale to zacznie się od, domyślam się, od 10 milionów dolarów i ma na a potem do tego będzie 7 milionów czy i zobaczymy, czy to starczy, czy nie starczy. I w ten, w ten sposób mniej więcej miałby wyglądać taki potencjalny deal. Bardzo mi się podoba to, co Przemek zasugerowałeś, że Kobi Altman może już myśleć o tym, że LeBron się kończy. <głosy> że Kobi Altman, 34-letni gość, który dopiero pracuje, jest w tej roli od y, miesiąca i trzeba mu, ja muszę mu przyznać, że taka wymiana, to, że wyciągnął jeszcze pik od Bostonu, bo to jest chyba taki największy kłopot dla ludzi w Bostonie, którzy patrzą na, na ten deal. Dlaczego nie oddałeś oddał wybór w drafcie przy tym dealu? Dla, dlaczego oddał wybór w draftzie, który będzie najprawdopodobniej wyborem w top 5 przyszłego draftu? Dlaczego to zrobił? Czy nie był w stanie zrobić tej wymiany inaczej, bez pozbywania się tego wyboru? Tutaj za kobiego Altmana kudos, bo jest tak naprawdę świeżakiem w tej pracy, a wcześniej zdążył jeszcze uzgodnić umowę za 2 miliony dolarów z Derekem Rose'em. To też był drugi dobry ruch Altmana. Więc też jest taka rzecz, o której powiedziałem dwa dni temu e, w Palmie, że taka jedna rzecz, która uderzyła mnie z tych wszystkich doniesień cały pejzaż, skaleidoskop, różnego rodzaju doniesień przez ostatni miesiąc się przetoczył. E, uderzyła mi jedna rzecz, e, zapamiętałem jedną rzecz, że LeBron James chciałby wiedzieć, czy Kobe Altman jest dobry. I póki co Altman wystartował jak mało który GM kiedykolwiek wystartował, więc może to też przybliży to. Nie wiem, ja na końcu chyba chciałbym, żeby LeBron został w Cleveland. E, tak historia mi się tu podoba i też liczę na to, że będzie zespół, który będzie ry rywalizował z Golden State Warriors i jak patrzę na ten zespół, e, Cleveland Cavaliers, teraz e, gdyby udało się wymienić ten wybór w za dobry pakiet graczy, to myślę, że możemy mieć bardzo interesujące finały, tak myślę. Więc myślę o tym w kategoriach tego, żeby było jak najbardziej, e, jak najbardziej ekscytująco w przyszłym tak, sezonie, tak. To zostawiając ten pik i zostawiając na moment Cleveland, a przechodząc na zieloną stronę tej wymiany, Kyrie i Michał pasuje do Bostonu jako miejsce, gdzie może być takim samcem alfa i gdzie zrobić ten kolejny krok. Jeśli jestem samcem alfa z tych niedobitych finałów z, z tego roku, no to jak najbardziej. Natomiast ja chciałem tylko powiedzieć, że w tym transferze macha łapką Kevin Garnett, który sobie przechodził z Billy Kingiem <śmiech> te piki w drafcie, To jest straszna rzecz, o tym powinno się pisać w ogóle zabraniać. To, to też jest zaskakujące, że wtedy NBA nie jest, nie, jakoś nie widziało kłopotów w tym, że dochodzi do takiej wymiany, trochę nie skutków, że te piki będą się tak ciągnęły, że Jalen Brown będzie jednym z tych pików, że jest 2018 ten pik. To jest straszna rzecz. To jest naprawdę Dla mnie to jest dalej szok, a jeśli chodzi o Boston, to jeśli Kyrie Irving, tak jak mówią i tak on mówi, ogolony już teraz jest w nowej swojej wersji, to Boston tylko na tym skorzysta. Tylko pytanie, no jak będzie wyglądał Kyrie Irving, który jest bez Lebrona Jamesa? Wygrał jak wygrał, 33 mecze to jest max, jaki wygrał bez Lebrona. Czy, czy, czy on będzie wariował na poziomie 50 punktów i w Bostonie będzie high zapomnijmy o Larrym Berdzie, Lary jest teraz czarny, nazywa się Kyrie. Czy A, temu facetowi kogoś brakuje, no bo on cały czas był z Lebronem Jamesem i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę postawienie wszystkiego na jedną kartę, przez danego jednego moim zdaniem, bo, bo rozmawialiśmy o tym, że on potrzebuje franchise playera, potrzebuje właśnie takiej gwiazdy. Ma teraz tej gwiazdy, ma teraz tego gościa, który Znów, sorry, przepraszam, disuje Isaiah Tomasa. Najwyraźniej wszyscy disują Isaiah Tomasa w Tak, Bartek zaczął nazywając w tej wymianie o jednym graczu, mówiąc gracza najwyższego kalibru. Tak, sobie. Tak, tak, się tak, na myśli Gary'ego tak. Irvinga. Przepraszam, tam... W zeszłym sezonie, w trakcie sezonu regularnego nie było różnicy między Kyrie'em a Isaiah'ą Tomasem. Moim zdaniem różnica tak, wyszła jak... na jaw w playoffach. offach tak? Miałem na myśli Kyrie'ego, ale chodziło w mi tak o to, że zostaje wymienieni gracze stopu, a nie tam, wiesz... No ale tak, jak, bo robimy się, wie, żebyśmy nie brzmieli, jakbyśmy byli podcastem tak, tak, tak. z, z Bravo Sport, wiesz, że mówimy naklejka i Irvinga. A Bravo Sport jeszcze istnieje tak swoją drogą? Nie ginało? wiem, teraz istnieje, istniało przez chwilę. Bo ale... To jest okay, ale, ale, ale ja się cały czas na tym łapię I to jest, pomyślałem sobie, że o tym właśnie myślał sobie Carl Irving. Carl pewnie sobie myśli, jak dowiedział się, że do Bostonu, był pewnie zadowolony i pomyślał sobie, kurczę, jak ten Isaiah, ten mniejszy ode mnie Isaiah, robił tam takie rzeczy, to co ja będę robił. I, i, i, i, na, I mówię, ja też cały czas łapię się na tym, że myślę sobie o tym i, i zresztą no, sam kształt tego, tego kształt tego tej wymiany, to jest wielki kopniak w tyłek dla Isaiah. W sensie spakowano go w paczce z, z Jayem Cardare'em, z super kontraktem bardzo dobrego gracza. Z, z młodym, wysokim talentem i z, i z pikiem top 5 draftu, spakowano go za innego gracza, gdzie ja pewnie czuje się, że jest, że jest na równi, a może nawet czuje się, że jest lepszy niż KG Ringu. wyżej w głosowaniu na MVP w tym roku na przykład. Więc więc to jest, to jest wielka małpa oczywiście na plecach Izaja Tomasa. przy czym KG Ringu teraz dostanie pełną małpę, też będzie teraz pod presją grał, no bo musi grać bez Lebrona Masku i w zespół, jest otoczony bardzo dobrymi zawodnikami, ma świetnego trenera i ma być obcym jeden w tym zespole najprawdopodobniej, więc no jeśli nie będzie, to chyba nie będzie zadowolony. i Teraz on ma prowadzić ten zespół do zwycięstwa. Pytanie, czy będzie w stanie prowadzić go do zwycięstwa. Dany Ainge najwyraźniej wierzy, że tak. I to jest dla mnie interesujące, bo, bo, bo biorąc takiego gracza jak Kyrie z, z taką historią teraz, z tego, że był niezadowolony, że grał w cieniu Lebrona Jamesa to co robisz? No, żyjesz i umierasz Kyriem Irvingiem w tym momencie. Czyli musisz Musi oddać, musisz, musisz, musisz dać mu tę drużynę i zobaczyć, co będzie. I teraz ja nie jestem do końca przekonany, że Kigger Living to jest to jest franchise player w tej lidze, który, który prowadziłby zespół do playoffów, który, e, który byłby nie wiem, na poziomie rasala Westbrookach chociażby. Wydaje mi się, że nie, więc, więc nie wiem, czy, czy Boston tutaj nie przestrzelił z tym i, i w tego lata, kiedy tego lata tego roku właściwie, kiedy, kiedy mogli się wzmocnić faktycznie, bo, bo były te gwiazdy na stole tutaj do wyciągnięcia e, i mogli zrobić tutaj zespół na, na finały, e, to wydaje mi się, że, że z tych wszystkich gwiazd, jak miał wybierać z tej czwórki Kazin Butler, e, George Irving, to Irvinga by brał jako czwartego. Mi się wydaje, że, że, że takie rzeczy, jakie robi Danny może robić tylko GM, który ma jako trenera Stevensa który ma brada Stevensa, bo to jest według tych statystyk Johna Schumana statystyk Johna Schumana. To są po prostu liczby wyliczenia. John Schuman je podał z, z NBA.com. Celtics są dopiero na 29. miejscu w kontynuacji minut z zeszłego sezonu, czyli skład się bardzo przerzedził. Mnóstwo minut poszło, odeszło z Bostonu i, i ja, ja nadal jak patrzę na zespół Boston, Celtics na skład, może za często na niego patrzyłem przez ostatnie dwa, trzy miesiące po zakończeniu sezonu. Ja nadal patrzę na ten zespół i widzę, że to jakoś mi gdzieś tam jeszcze przypomina ten skład z zeszłego sezonu. Może dlatego, że Terry Rozier jest cały czas w składzie Celtics, ale to jest nowy zespół. To jest Kyrie Irving jest nowym graczem, Gordon Hayward jest nowym graczem, Marcus Morris to jest czwarty, piąty najlepszy gracz, to też jest nowy zawodnik, Jason Tatum to też jest nowy zawodnik, Aaron Baines to też jest nowy zawodnik. Z dziewięciu graczy pięciu jest nowych, a z tych dziewięciu najlepszych graczy w tej jest oczywiście Terry Rozier. I to jest nowy zespół. Myślę, że będzie miał lepszy balans, wracając do twojego pytania Bartek, będzie miał lepszy balans, brakowało mu trochę shootingu, teraz ma ten shooting, Kyrie, Gordon Hayward to jest ten shooting. E, oczywiście są zagrożenia takie, że mamy dwóch takich graczy e, myślących rzucę, rzucę, rzucę, rzucę i były te narzekania na Kyriego w dwóch ostatnich sezonach, sezon wcześniej były te narzekania z obozu Cleveland, że Kyrie mógłby trochę podawać więcej i to były dosyć otwarte żale w szatni wtedy w trakcie sezonu bodajże poprzedniego, e, tego wcześniej. I teraz patrzę na, na przykład na takich graczy jak Kyrie Irving, na Jason Tatum i Marcus Morris. To, to jest trzech graczy, którzy jak już dostanie tą piłeczkę, to sobie lubi rzucić. Eee, I Bresty więc będzie musiał zadbać tutaj, z tej strony o ball movement, mając takich graczy jak Al Horford, dodając do tego Gordona Haywarda, który dostaje 30 milionów dolarów, gra na maksymalnym kontrakcie. I to Gordon Hayward też miał wejść w większe buty przychodząc do Bostonu być taką 1B opcją z to Tomasem i Gordon Hayward teraz przychodzi Kyrie Irving, który chce mieć swój zespół, a Gordon Hayward myśli sobie eee, spokojnie, spokojnie, spokojnie, a ja po co tu przyszedłem? I Hayward też się rozwija, też będzie chciał coś pokazać, więc chemia między nimi dwoma. To będzie ważna rzecz. I, i Kyrie, Dużo lejapów Dużo. Kyrie, Kyrie nie jest ten playerem, może zostanie, będzie musiał też nauczyć się być tym franchise playerem. Na szczęście jest Brad Stevens. Jest obrona, jest kilku ludzi, oni spadli w zeszłym sezonie, nie byli już tak dobrzy w obronie, jak byli dwa sezony temu, ale nadal widzę tutaj postaci, które mogą, mogą z tego zrobić może nie top ten defense NBA, ale właśnie tak pozostać na tym 10-15 miejscu, a tak pójdzie w górę. Ja nie jestem... Jedna rzecz, na którą patrzę, gdy widzę analizy tego dealu, wielu ludzi stawia Cleveland i Boston na innym poziomie niż reszta drużyn w konferencji wschodniej w przyszłym sezonie. Ja powiem tak, Celtics to co zrobili to stworzyli sobie taki lot do góry, są w opcji win now, w końcu Danny Ainge zrobił deal i otworzyli sobie przyszłość i to jest bardzo atrakcyjna przyszłość jeśli spojrzysz na konferencję wschodnią, gdzie i co jest w konferencji wschodniej, jeśli LeBron James miałby na przykład odejść z konferencji wschodniej i pójść do grać z Lonzo Bolem, tak, Lakers. Jest to piękna przyszłość, gracze powinni być lepsi, dużo graczy ma szansę być lepszymi, są jeszcze piki w drafcie. to jest super, natomiast teraz patrząc na ten przyszły sezon to będzie trochę zaczynanie od nowa, tak? I, i ten skład jest dosyć chudy to jest dziewięciu graczy i dziewiąty jest Terry Rozier albo Aaron Baines tak? to jest dosyć chudy skład Bostonu i teraz jedna, dwie kontuzje pamiętajmy o zdrowiu, Kyrie Irving nie jest okaz zdrowia nie jest okazem zdrowia atletycznie, jego sposób gry nawet ja nie jestem pewien Jak, oczywiście wszyscy mówią o tym, że Isaiah Thomas ma problemy z biodrem Kyrie Irving jest, nie jest atletycznym graczem uwielbia wchodzić pod kosz uwielbia grać na kontakcie to może niedobrze się skończyć a miał już zerwaną rzepkę dwa sezony temu, tak? Więc to jest, jest trochę znaków zapytania, a na, na końcu wracam się do tego. Jest Brad Stevens. Brad Stevens jest najlepszą rzeczą w tym zespole cały czas, więc szczerze, on to ładnie poukłada i, i Boston ma szansę być w przyszłym sezonie top 2 drużyną konferencji wschodniej. Bo nie powiem, że na pewno jest, na pewno jest Boston przed resztą. Nie powiem. Swoją swą, swą drugą ciekawa rzecz jest taka, że Isaiah Thomas przyszedł do Cleveland, Kyrgyllin przyszedł do, do, do Bostonu, nagle pojawiły się doniesienia o, o, oczywiście o problemach z tym, że, że może Isaiah nie jest do końca zdrowy, nie zacznie sezonu od początku. Do tego pojawiły się próby, rzeczy typu, że, że Isaiah sprawia jakieś problemy w szatni, że, że koledzy niekoniecznie go lubią i tak dalej. I to jest, to jest o tyle fascynujące, że, że generalnie to Kyrie Living. O Kyrie Mirlingu wiemy, że, że takie rzeczy się dzieją. W sensie widzieliśmy, jak, w jakim stylu rozstał się Skriven, co zrobił, w jaki sposób to zrobił. Znamy jego historię kontuzji i tak dalej. Natomiast nagle jakby ten ciężar został przełożony na na, na Isaiah Tomasa, tak? Jakby Boston, czy Dany Ainge, czy ktokolwiek tam w nie chciał. No to to przekłada. To jest kopanie w dupę gościa, który grał dzień po tym, jak mu siostra umarła. Tak? Zdobył 51 punktów w ostatnich playoffach. To jest to Ale. też coś, do, do, do, do czego wracam. Co może, nie chcę, mogę to nazwać brzydko, tak? Nie wiem. Skurwysyństwo trochę, tak? Bo te rzeczy, które Dany Ainge powiedział w telekonferencji, że on może nie zacząć zdrowy w przyszłym sezonie, i to też był powód, dla którego myśleliśmy o tym, żeby go dealować. Okej, okay, dobrze. I te plotki o tym Chris Broussard, który miał plotki od managementu, pewnie od managementu Celtics, bo dlaczego miałby mieć się od managementu innych drużyn o tym, pisaliśmy dzisiaj newsa na szóstym graczu, o tym, że nie wszyscy gracze przepadali za Izają Tomasem, za jego wielkim ego. 58 razy słyszymy tą samą historię. Kobe Bryant na przykład, tak wielkie ego. No. Boże, gość chce wygrywać, chce coś komuś udowodnić. No i takie rzeczy wychodzą, podczas gdy Cleveland zachowuje się, no, nie chcę powiedzieć, że zaskakująco ładnie, ale LeBron James tweetuje no tak, ładnie, Lebron. tak? Mm -hmm. Jakoś z klasą bierze high roads, nawet Dan Gilbert używa chyba normalnej czcionki, żeby pożegnać <śmiech> Kyrie <'ego śmiech> Irvinga. Spoko, no, nie wiem, no, Boston nie, nie, no, ja nie wiem, no, bo oczywiście Boston ma mnóstwo sympatyków, ale tak ogólnie myślę, że nie rezonuje najlepiej Boston. W tej sytuacji i tak, tak trochę przez ostatnie lata biorąc pod uwagę te różne rzeczy, różne plotki wypuszczane ewidentnie z managementu Danny Endzia, ewidentnie rzeczy stamtąd jakoś idą, wypływają, no ale to jest miasto sportowe, to jest miasto, które strasznie żyje sportem i to musi cały czas gdzieś żyć. I żyje w Bostonie. No. Dobra. To stawiając, przepraszam, Przemek, że, że, że, że wszedłem, ale chciałem powtórzyć słowa. Stawiając bardzo. bardzo piękne słowo. Stawiając kropkę, żebyśmy nie przegadali całego programu o tej wymianie. Przemek, lepszym zespołem na teraz na wschodzie jest? Cleveland, Cavaliers. Michał? Cleveland. Mało tego chciałbym, przepraszam, się nadmienić, że do może początku sezonu nie. Ale, albo może nawet Dwayne Wade znajdzie się koło Lebrona Jamesa. No to bardzo prawdopodobny scenariusz. I Maciek? Różnica między Cleveland a Bostonem jest taka jak między Golden State a Minnesota. Teraz, okay. ja. teraz, teraz. Czyli, teraz, tak czyli, mi, czyli zakłada, że Minnesota bardzo, będzie duży. bardzo, bardzo dobra. No, nie, dokładnie zgodne ztedy <śmiech> <serię> z kozacki. <śmiech> Widzę, ale nie, Boston może, Boston może być lepszy, stawać się lepszy i to będzie proces i krótka ławka, muszą kogoś dodać, muszą pogłębić ten skład trochę, żeby żeby nie było tam nerwów, za dużych nerwów, przez to, że nie będzie tych zwycięstw gdzieś tam oczekiwanych w październiku, już w październiku, tak? W listopadzie w grudniu. Mają 14 ludzi teraz w składzie na gwarantowanych kontraktach, ten 15 zgarnięty z wolnej agentury mogliby się wychylić po kogoś, znaleźć kogoś, kto będzie graczem w rotacji już teraz, a nie Semi, Abdel Nader e, i kto jest, jeszcze, nie wiem, e, Shane Larkin jest w składzie. Ja, ja myślę, że jeden problem dla Bostonu, e, taki, który, to, o którym się pewnie nie mówi za dużo, to jest to, że, że im w przeciwieństwie do klibia będzie ciężko, Eee, wydaje mi się ściągać tutaj weteranów, takich, którzy, którzy gdzieś wykupią swoje kontrakty i tak dalej, będą chcieli się bić o coś więcej. Eee, też z tego powodu, że chyba wydaje mi się, że ty, ty, to, co zrobił Car Carly teraz z tego lata, nie odbiło się dobrze po uszach tych starszych graczy. Eee, nie, nie, nie zrobiło dobrego wrażenia. Plus właśnie to, w jaki sposób Boston traktuje trochę to Tomasa, też wydaje mi się, że, że, że nie odbiło się dobrym echem wśród, wśród graczy. I, i, I mam takie poczucie, że z kim chcieliby grać weterani teraz? Czy z Harrym Mirwigiem z Goblinem Haywardem? Czy to są gracze, którzy przyciągną takich ludzi, których można, właśnie, można uzupełnić skład na przykład w, w czasie, e, e, po tym jak zostaną wykupione kontrakty gdzieś tam w połowie sezonu i tak dalej? E, Cleveland ma wciąż jednak ten, ten, ten, ten plus w postaci Lebrona Jamesa, który przyciąga takich ludzi. I to, jest, to jest też taka różnica, która, która może się pojawić w trakcie sezonu. No jest to na pewno magiczne. No? ostatnią rzecz, żeby zamknąć... To, co chciałem jeszcze o Bostonie powiedzieć, a propos tego wzmacniania, wzmacniania składu, te piki, które są Bostonu, ten pik zastrzeżony Lakersów, e, Sixer, piki Sixers lub Kings, e, piki Grizzlies. Ciekawe, jak będzie pik Grizzlies wyglądał, tak? No, pan też jest zastrzeżony. Pik Flippers, który jeszcze mają. To jest też rzecz, którą Boston Danny Ainge może wzmocnić. Skład może już teraz, może już zaraz, może już w trakcie tego sezonu. tak Wymienić któryś z tych pików i pozyskać kolejnego, dobrego, bardzo dobrego gracza lub dwóch solidnych graczy. więc To jest cały czas sprawa wymagająca uzupełnienia i Celtics mają opcję Stevens i te piki, więc to jest bardzo dobra pozycja, żeby iść, iść, iść, iść, iść w górę, tak? I jestem ciekaw czy to będzie szybko, czy nie szybko, ale jestem generalnie na koniec z tym całym, skutwestyństwem zafascynowany, Wymiana Boston-Cleveland w podcaście już za nami. Czas teraz na kolejne tematy. Tak jak mówiłem, nie będziemy tutaj rozmawiać o całych wakacjach w NBA, o każdej wymianie, o, o każdym podpisie, bo to nie o to chodzi. To już było przemaglowane 100 tysięcy razy. Natomiast gdybyście mieli wybrać jedną, waszą ulubioną, jeden ulubiony ruch na, na rynku transferowym albo podpis, albo na przykład brak podpisu, czy odpuszczenie jakiegoś gracza. Michał, to kto by to był? Nie wiem. Dziękuję. Nie zastanawiałem się nad tym no. specjalnie, co mi się najbardziej podobało, ale yy, podobało mi się to szalone coś, co się stało w Houston, może dalej mi się podoba nawet. Maciek? Sam Presti i wyjęcie Pola Georgia do Oklahoma City Thunder, nawet jeśli to będzie tylko rok, yy, to yy, chcę zobaczyć Oklahoma City Thunder grającą yy, w, taki, w takim ustawieniu, taką pierwszą piątką, bardzo dobrze do siebie pasującą, jeśli Patrick Patterson i yy będzie zdrowszy z tym kolanem, niż był w zeszłym sezonie. To Sam Presti, wyjęcie Pola George'a e, i skompletowanie piątki bardzo zbalansowanej, trochę może nie w takim nowoczesnym stylu, że wszyscy walimy wszyscy za trzy i nie bronimy specjalnie, ale ta, takiego składu jeszcze sprzed dwóch, trzech lat, który był kozacki, ta piątka, pierwsza. E, chcę to zobaczyć, chcę to oglądać, więc Sam Presti i e, próbuje nie powiedzieć Dwight Howard. Próbuję. A Przemek, jak jest Ciebie? już ja. co chyba jednak przejście, przejście Chris'a Pola do Houston Rockets bo jestem zaintrygowany, co tam się wydarzy czy, czy, czy, czy to ma sens, czy to nie ma sensu jestem zaintrygowany tym, jak oni obaj czyli Chris Paul i James Harden podchodzą do tego i, i że chcą razem grać pomimo tego, że to teoretycznie gdzieś tam ich style gry nie pasują do siebie i, i też podobały mi się wypowiedzi Majka DiAntoniego, który, który, który mówi, w, mówi właśnie, że że W przypadku takich graczy oni znajdą jakąś tam synergię i jeśli chcą ze sobą grać, to wszystko się poukłada i tak dalej. On nie ma zamiaru przeszkadzać, on nie czuje się mądrzejszy koszykarsko od Chrisa Paula, więc, więc nie ma zamiaru mu przeszkadzać w, w tym, co on chce tam robić i tak dalej. Więc jestem zaintrygowany tym, bo to jest takie nietypowe podejście do sprawy i jestem ciekawy, co z tego może wyjść po prostu. To króciutko o, o wymianach i, i podpisach, ale jeszcze trochę o wakacjach. Był draft, który robiliście swoją drogą wszyscy, to jak dzisiaj w trójkę na żywo. Zanim o nim, ale nie o czołówce, lepiej się nagrywa podcast na żywo, czy z odtworzenia? No, jak jesteś pijany, to na żywo. Da, chcesz mi powiedzieć, że byłeś tak pijany. Czy... Znaczy, zależy w którym momencie. Ja słuchałem gdzieś tak do, do godzinki chyba, czy tam z godziny 30 ważne. Gorzej to... obsługiwać to technicznie i nagrywać, to jest najgorsza sprawa. Ale to się nie nagrywa znaczy? samo w sobie? Znaczy nagrywa się samo w sobie, ale przynajmniej w moim przypadku trzeba było dbać o te rzeczy, które się działy na ekranie, a i tak nie były zrealizowane nawet w 50%, bo, bo po prostu potrzebny jest osobny ktoś do tego, żeby to wyglądało sprawnie. Czuję pole wciążko... do popisu za rok. Bo ciężko wiesz, zastanawiać się nad tym, co mówisz, a jednocześnie no, tutaj wiem, pamiętać o tym, wszystkie, wszystkie żeby nie rodzaje. wyszło okno, ale żeby wyszło no, skomplikowane to jest. Maciek, jakie masz wspomnienia z draftu? W sensie z samej jakby realizacji między rondem a palmą na żywo. Ja najlepsze, szczerze mówiąc nie jestem wielkim fanem tego. Czyli woisz z odtworzenie. na spokojnie. <śmiech> znaczy, to mogłoby wyglądać lepiej, to co przynajmniej my próbujemy tam zrobić w momencie, w którym Znyk próbuje próbuje naśladować to co mówią zawodnicy do streamu, który my mamy i teraz jak to zrobić, żeby wszyscy mieli ten sam stream. O to chodzi I dla takiej wartości humorystycznej mogłoby być to po prostu lepiej stuningowane, lepiej sprecyzowane tak, i sam fakt i sam fakt, sam fakt tego, że, że, że, że, są takie ograniczenia, żeby to zrobić profesjonalnie, mówię tutaj do wszystkich, którzy mogą nam sprzedać prawa do NBA po dwa złote, e, do transmitowania draftu w przyszłym roku, bo może inny przemek karnowski będzie wybrany, e, to, e, gdyby, no, dało radę to tak perfekcyjnie zrobić tutaj, to byłbym to w tak najwięcej to, problem. Co? Czuję, że, tak, czuję, czuję taki poślizg cały czas tym wszystkim, no ale znyk ratuje tą sytuację i, i, pojawił się Michał, który nas ratował, więc. Michał... No, bo na koniec lepiej nie wiedziałem, że będzie. Ja dobrze pamiętam, że można na, na Twitchu, tak? Nielegalnie streamować? Czy coś takiego mi kiedyś mówiłeś? Może to by było by... rozwiązanie na tym portalu do Gdzie Ale nie, problem jest z tego te, te taki wynika z tego wszystkiego, że ty sobie nagrywasz powiedzmy coś nawet na YouTubie, czy gdziekolwiek. Mhm. Jednocześnie masz transmisję, która jest w jakiś sposób i tak opóźniona do głównej transmisji, czyli jeśli na kanal mhm. plusie jest zero, to na likpasie jest minus 5, a ty w stosunku tak. do wszystkiego i tak jesteś minus 10, więc masz minus 15, więc mówiąc o rzeczach, które mówisz teraz, a masz jeszcze opóźnienie i lagi jakieś związane z różnymi jakimiś czynnikami, to jesteś i tak na końcu i mówisz o rzeczach, o których ludzie ci piszą na czacie. No myśl, wiesz. Myślę, że chyba najlepszym patentem ale to bardziej dla słuchaczy jest takim, żeby chyba to przyjąć mocno radiowo i nie oglądać po prostu wersji wideo, a wy mocno wyciągacie gdzieś no same wybory jakby Adama Silvera i tak dalej. Tak, ale też musimy obserwować i to też już powstaje na bazie tego opóźnienia, które czasami może być nie do przeskoczenia, jeśli się na nawarstwi, coś się stanie, pójdzie wymiana, będziesz o tym gadał za dużo i nagle masz opóźnienie do opóźnienia, no skomplikowane. No ale tak? fajnie, mi się pomysł generalnie podobał, posłuchałem trochę jednego, posłuchałem trochę drugiego, jestem ciekawy jak to będzie wyglądało za rok, a może się i sam na to rzucę. Jeszcze chyba was chciałem zapytać o coś a propos draftu, a czy ktoś oglądał draft na kanał Plusie a propos? Myślę, ja przełączałem trochę. I jak to wyglądało? Bo tam Michał Opaciński ubratratkę, tak? Jak pamiętam. Tak, tylko Bo ja, ja nie złapałem ja nie nigdzie całości, powtórki, a, a nie wiem, a jak to wyglądało. To się... Czy chłopaki gadali cały czas? Czy dawali nie, gdzieś... gadali cały czas i były analizy analiz, że coś tam coś tam mówił. to. Ale to było takie yy... czytanie z ekranu, jak się domyślam, tak? Czy... Bardziej, ale nie, no na pewno to widzieli i na pewno mieli taki odbiór, jak my mieliśmy na League Passie, mniej więcej. Ale rozumiem, że Adama Silvera nikt nie zagadywał, kiedy wychodził i mówił, kto jest wybrany nie słyszałem dokładnie, ale zdarzało się to gdzieś już po loteryjnym, znaczy po loteryjnym środku loteryjnych pików, że, że jakoś tak im się powiedziało coś. Okej, okay, dobra. To tyle, jeżeli chodzi o techniczną realizację draftu u chłopaków, a jeżeli chodzi o sam draft, o pierwszej dziesiątce mówiło się wszystko, a kto po tych wakacjach spoza pierwszej dziesiątki jest jak na razie waszym ulubionym zawodnikiem? Maciek sobie Luke Kennard to na pewno, bo to jest człowiek, który walczy z fakt, ze swoim kolorem skóry. tym jak nagle odbierany jest biały kolor skóry w NBA, a Luke Kennard miał bardzo dobrą ligę letnią, ja wierzę w niego. Niestety sam też na końcu mam tą świadomość, że pewnych rzeczy może w NBA nie przeskoczyć, więc on został wybrany. Bardzo mi się podobało to, że bardzo mi się też podobał niegrający Malik Monk Charlotte, to jest fantastyczne, że, że, że Charlotte rozpoczęła już e, od, od koncuzjowanego gracza z koncuzjowaną kostką. No i bohaterem lata zdecydowanie dla mnie jest rezerwowy rozgrywający drużny Los Angeles Lakers w Letniej, Alex Caruso, tak jest! były mecze, że wyglądał jakby spędził Całe życie za płotem, tam gdzie Lavar Ball bił swoje dzieci po dupie i uczył ich koszykówki. Tak jakby tam siedział i wszystko widział i wygląda jak biały Lonzo Ball i jestem fanem. Podpisuje I się dużo, pod że... tym i ja jestem jeszcze fanem Kajla Kuzmy. Ja cały telety. czas wierzę w to, że będzie miał większą lepszą karierę niż Lonzo, e, o którego karierę się oficjalnie martwię, więc e, Aleks Karuza jest moim człowiekiem. To są typy Maćka, mój typ do Karuzo do to Kajl Kuzma, a Michał jak to jest u ciebie? Kajer mógł być w Bostonie. Tak. E, więc... O! Dlaczego? I wrócił on. Wrócił, tak. Wrócił człowiek z Marsa. Ale jeszcze Donovan Mitchell. Przepraszam. Donovan Mitchell. Gwiazdą Ligiletniej. Przemek? Numer 13. Szansa zapytać jeszcze raz, Maćka, o to samo? Halo, Przemku? Już? Tak? No to czekamy, aż Przemek się odezwie. Jaka To w międzyczasie o, powiedzmy o tym, jestem? że... No, okay że jest terminarz PLK i Legia gra 20 października już w domu. Okej. Przepraszam, 7. Więc się nie spotkamy. jak e, coś pytałeś Maćka, ale miałeś ten... Ta, dlaczego, dlaczego, dlaczego, mart dlaczego martwi się o karierę Lonzo Bola? Martwi się o karierę Lonzo Bola, co tylko jeden człowiek pokazał, że jest w stanie udźwignąć e, takie oczekiwania i taki szum wokół siebie. To jest LeBron James. I e, e, co zobaczysz, jak Lonzo Bola to zrobi. Tylko tyle. W skrócie, tak? Bo można z tego zrobić dużą dyskusję jeszcze. Ja osobiście jestem ogromnym fanem Lonzobola, jak gra w koszkówkę, ale tego wszystkiego co się wokół niego dzieje. Nie wiem, czy będzie w stanie to udźwignąć. I póki co mój typ, jak miał wy wy wybierać, czy udźwignie, czy nie, to stałem, że nie udźwignie. Że nie da rady. Chciałbym, żeby dał radę. Dał radę zabrać piłkę Fulcowi na fotkach w Media Day, to da radę ze wszystkim. Sobie. No, debiutanci typują, że będzie miał lepszą karierę niż full. Generalnie debiutanci nie wierzą w najwyraźniej, bo to było ciekawe sądy debiutantów w ogóle, która, która się ukazała. Ale też patrząc na to, jak debiutanci typowali w poprzednich latach, no to też nie, wróżmy, no nie za dużo w dużym to dobrego. Lądź w takim <laughs> razie. Za dużej wagi. Przemek, jaki jest twój debiutant spoza top 10 yy, ulubiony? Ja, ja, ja muszę sobie przypomnieć debiutantów spoza top 10 w ogóle. To będzie, ten, to będzie yy, łatwiej. To otwórz sobie. Tak, tak, tak, tak, tak. Monk, Kenard Mitchell, Adebayo, Jackson, Patton, Wilson, Leaf, Collins. Wiesz co, chyba Donovan Mitchell mi się wydaje takim, tak, taką, taką, taką osobą, która tutaj, to jest 13 wybór draftu. To też żeby pytanci wskazywali, że to największy styl chyba, jak dobrze Tak, powiem. niby loteria, niby, niby, niby wysoko, ale, ale jednak to może, być, to może być to może być styl tutaj faktycznie. I szczególnie, no, że będzie, będzie w Utah miał a miał okazję grać koło ko Rubio czy za i Rubio i, i uczyć się od niego też troszeczkę, więc, więc, więc myślę, że to jest dobre miejsce dla niego na początek bardzo. I Michał? Eee, spoza pierwszej dziesiątki? Tak, spoza pierwszej dziesiątki. Lauri Markanen, bo dalej kto to nie wierzę, że on jest w pierwszej dziesiątce. A spoza Denis Smith, bo nie wierzę, że jest poza... Eee, jest, nie, Jest nie, dziewiątki. Nie, śmieję się, bam, myślę, że najbardziej tak. tak jakoś, ale nie dlatego, że bam, będzie kozacki i oh o Boże, o oh Boże, tylko jakoś, nie wiem, zawsze jak widziałem takich zawodników, to byłem bardzo podjarany i widzę w nim takiego lepszego Dwighta Howarda trochę, ale to była liga letnia i było dosyć ciepło i, i mogłem pić alkohol, no. także... Czyli będziesz polował w drafcie? Słucham? Będziesz polował na niego w drafcie? Będę polował. Jeszcze druga, druga postać spoza, spoza pierwszej rundy z Oregonu, Jordan Bell, mm. e, którego miałem okazję oglądać w turnieju NCAA dosyć dużo i, i pamiętam, że utwił mi w pamięci i potem e, i on teraz e, został wyciągnięty e, przez Golden State Warriors. I też znajdzie się w dobrych warunkach. W sensie tam zero presji na nim właściwie. On jest po trzech latach w koleżu, jest już troszkę starszym graczem. E, zero presji, e, a... a pewnie będzie dostało jakieś tam minuty w tych, w tych blowoutach, które Golden State będą robili, więc będzie miał szansę na to, żeby się ogrywać, e, ogrywać w NBA i będzie grał jednak za, za plecami Draymonda Greena, to jest taki naturalny chyba dla niego, dla niego wzór tutaj w NBA, bo, bo on może sobie bardzo podobną karierę tutaj gdzieś wypracować jak Draymond Green i pewnie myśli o tym, więc więc to jest też ciekawa słowa ciekawa taki zawodnik o dużej energii, który, który może robić wiele rzeczy na pakiecie. I, i też chyba idealny zastępca dla Raymond'a Greena tutaj w State. I tak, żeby powrócić do Chicago Bulls Michała, będą mogli sobie opowiadać historię, jak to obaj prawie zostali wybrani przez Chicago Bulls, tak? Draymond Green ponoć Tom Thibaudo bardzo go chciała, ale wzięli Markisa Tiga z wąsem, a tutaj Chicago Bulls w sytuacji, w której chyba wchodzą w przebudowę, czy nie wchodzą, do oddają. Za 3,5 miliony dolarów Chicago Bulls oddają ten pick i Golden State bierze Bela, który wygląda, e, wygląda, nie wiem jak, wygląda bardzo dobrze, nie wiem do kogo go zupełnie porównać, tak, ale, no, wyglądał bardzo dobrze, no i to też jest, wygląda na styl, no, nie wiem, Bulls. No i ding, ding, ding, ding, ale on nie był się, tak, że to już za chwilę taka niekoszykarska część przerwy, ale ostatnie rzeczy jeszcze z koszykówki, ale też absolutnie na bardzo szybko. Adam Silver w te wakacje powiedział, że ekspansja w NBA jest nieunikniona. Wydaje mi się, że robiliśmy to tysiąc razy, ale spróbuję tysiąc pierwszy na no szybko. Przemek, dwa miejsca, w których byś chciał nowe zespoły NBA to? E, Seattle? Hmm. One są zajęte te miejsca już Chyba. <grym> Nie, bo mówi się o liście i tam chyba te dwa zespoły, które są na tej liście są, są no-brainerami. Tak, że Seattle ja i Vancouver na... tylko? Znaczy tam wchodzi podobno w grę jeszcze Las Vegas, coś jeszcze, ale tam... Yy... Jeśli chodzi o sprawy tam halowe, tylko chyba będzie kłopot, jeśli chodzi o Plaza Seattle, Vancouver... A, w Seattle. Nie, w Seattle i w Vancouver, dlatego prawdopodobnie może nie dojść do tej ekspansji z takich powodów, albo dojść w innym. Ale Vancouver ma no... spoko ale chyba, bo tam Canucks grają przecież. W nie, inne. no poza tym Vancouver, no to już jest inna wioska, no, niż była inna wioska. i tak dalej. Ale no no poza Vegas tym tam Azjat. To jest taki, taki kanał imigracyjny dla Azjatów, którzy się przeprowadzają z Chin, i chcą hmm. mieszkać w Vancouver, bo jest tak świetnie. Także no cel marketingowy doskonały. No, jeśli Vancouver, Vancouver się wywiąże, bo pewnie tam hajs jest, ale czy Seattle rozwiązało sytuację ze swoją halą, bądź też miejscem na hale, to nie jestem pewien tego. Zbołują a potrzebny fajki. jest klub i w Seattle i w Vancouver, biorąc pod uwagę różnice w sensie między Seattle a Vancouver, to jest dwie Geograficznie, za blisko. Nie? A gdzie myślałbym o jednym klubie w Kanadzie jednym klubie w Meksyku? O, w Meksyku jestem też za. Dealers. Tak, to, to <ś Republicans> był kiedyś program, gdzie, gdzie robiliśmy. Ja się zostawiam przy <śmuch Salz lean> na Hawajach. Mówię po zespół. zespołu. Gary znaczy, to Las to, to byłby lot jednak zespołów ze wschodu, to byłyby jednak loty tak, na Hawajach już, już na, kon, na, na koniec świata właściwie, nie? i to tutaj, to, tutaj to jest problem. Z drugiej strony że nie że wiem, tak... czy koszykarze chcieliby grać w Meksyku. I mieliby te naszywki takie reklamowe z Trump Towers. No ja wiem, ja już mam kilku kandydatów za Randolph, OJ Mayo, No no tak, to Mike ja taka, taka ekipa. Właśnie, I on. Która by jeszcze coś na boku dorabiała, podejrzewam. To Przemek, Seattle i... Czy eee... Vancouver i coś z Meksyku? Tak, no, to jest z Meksyku. Dobra. Ja, nie, nie wiem, czy mam jakieś inne amerykańskie miasto, gdzie brakuje tego klubu, w sensie tak, że to jest. Może Las Vegas faktycznie. Ciekawe, co, co by było. Zobaczymy, jak to będzie z Hokejem. Czy to Las Vegas brakuje, bo wtedy by wszedł Booking do NBA, byłoby już tak szalenie w NBA, że nikt by tego nie ogarnął. A Maciek jak kwestia swoją drogą Oakland, Raiders, do Las Vegas? Przenoszą się, tak. To już ale klientę, czy... dwa lata. To jest kopnięte. Tak. I przez dwa lata będą grać jeszcze w Oakland, kibice będą wiedzieć, że oni się przenoszą, więc to będzie interesujące, jak kibice będą do tego podchodzić. Póki to jest okej. Okay Las Vegas to będzie taki kolejny klub, do którego przyjeżdżają zespoły z, z całych Stanów i, i nawet tak. całkiem niespodziewanie przegrywają ze Słabeuszem. I, i, tak. i klub z Las Vegas ma cielężnicze w dom. sezonie. Czy istnieje zagrożenie takie w Las Vegas generalnie, żeby tam sprowadzać drużyny, takie, że ile tam ludzi będzie? W... Ile będziemy w stanie zgromadzić ludzi stamtąd, którzy mieliby przychodzić do hali i być kibicami z Las Vegas. Liczą na to, że będą ludzie dojeżdżać do Las Vegas e, z Los Angeles, z Kalifornii, żeby og oglądać e, Oakland Raiders. Oni akurat mają wielką bazę fanów w Los Angeles, bo grali tam kiedyś. Natomiast czy klub w NBA mógłby tak bardzo... Chyba, gdybyśmy Lakersów przenieśli z Los Angeles do Las Vegas, to wtedy mogłoby to działać. Więc o to chodzi, czy ci ludzie... A tam osób mieszka w Las Vegas, nie wiem, strzelam, dwa miliony, tak... A i co się stanie w ogóle z hazardem jako rzeczą, to też jest interesujące czy hazard, jak hazard będzie wyglądał taki wykonywany na miejscu w Las Vegas czy to też nie jest coś takiego, do tego jeszcze problemy z wodą dochodzą, więc ja nie wiem czy Las Vegas to jest dobry pomysł, jeśli chodzi o wkładanie tam klubu NBA, ale z drugiej strony, jak ja mam w głowie taki pomysł typu Kansas City, który jest miastem e, które mogłoby przyjąć i chce i myśli o tym, żeby przyjąć klub NBA, ale na końcu się martwię o to, czy NBA chce mieć jeszcze kolejny klub gdzieś w takim midmarkecie, no chce to robić, tak? Ja no. Vegas to jest tylko nieco ponad pół miliona. Pół miliona? Tak, samo miasto. To z wielkości Gdańska. Trochę I wrócił, jest. i wrócił Gdańsk do podcastu, i nie? No, to, to, to, to Kansas City to jest ten przykład. Obok jest przecież St. Louis też. Obok hmm. jest Louisville. czyli te stany tutaj takie właśnie środkowe. Louis, Louisville w Kentucky przecież też koszykarski. W Kentucky, tak hmm? Kentucky. Też taki stan przecież. I oni e... też myślą Louisville o tym. Mają hale, Myślą też tam gdzieś wokół tego. To, to, też tam jeden klub. Dla, dla NBA to, też to, pytanie, czy czy NBA chce rywalizować z tymi zespołami NCAA tutaj, bo, bo, bo tam jednak jest i w Kansas i w Kentucky to są jednak jednak ludzie są przywiązani do tych swoich chłopaków z uniwersytetów i pytanie, czy, e, czy, czy, czy, czy tam się uda to przeszczepić, ten NBA na ten grunt w ogóle. Nie? I czy, czy, czy, czy to ma sens w ten sposób? Michał, a ty jakie miasto byś wybrał? E, miasto, które się nazywa, czy jest naprawdę sens rozwijać ligę NBA? Może tą stronę może jakiś, może jakiś klub w Montanie? Phil Jackson może a jakiś by Likwidować to, to... i założyć na to miejsce? A może jakiś klub w Pekinie? Myślę, że tam ludzie by przychodzili. Tam można było zbudować halę na 100 tysięcy ludzi. Byłaby pełna e, każdego wieczora. I grałby Dink. I innych. Mink jeszcze. I grałby. Jałby wrócił. Tak, no ten... jałby pewnie wrócił. Byłby <laughs> jakoś tam. Myślę, że jak tylko wrócimy znowu do latania ponad dźwiękowymi prędkościami, to daszmy się na to myślenie, Więc. to temat. Jeśli tylko Elon Musk zbuduje Hyperloop, to możemy nawet w Radomiu zrobić Club NBA. Tyle jeżeli chodzi o NBA, choć to jeszcze nie koniec koszykówki w przerwie. żądanie ekstra, bo jeszcze za sekundę wrócimy, ale prosiłem Was, czyli słuchaczy, o luźne pytania, takie wakacyjne, niezwiązane z NBA i też niezwiązane z koszykówką. Dwa pytania. Marcin S. pyta na Twitterze. Marcin, to z nazwiskiem byłoby fajniej, bo tak trochę kryminalnie brzmisz. Ale najlepsza rzecz, jaką jedliście w te wakacje. Liczę na jakąś egzotykę, mówi Marcin S. Że co? Jaka jest najlepsza, najlepsza rzecz, rzecz, jaką jadłeś w te wakacje? <śmiech> A to może być taka rzecz, którą dostałem, ale nie zjadłem, bo była tak egzotyczna? Ech, może chyba. <śmiech> Możesz co to chcę. ja, Bartek, wyśle, wyślę Ci zdjęcie, ale byłem pierwszy raz świadkiem czegoś takiego, co się nazywa pieczeń Sztegara na stołówce, na obozie. I polega to na tym, to wygląda trochę jak penis. To wygląda na ty no, polega na tym, że jest pieczeń, w którą włożona jest kiełbasa i to wszystko jest razem ugotowane. Brzmi niewiarygodnie. Mięsny co? jesz trochę. Co? Taki mięsny jesz trochę. O nie, to bardziej penis, uwierz mi. Zaraz wam Ale myślę. troszkę spróbowałeś? Nadgryzłeś go? Nie, w momencie kiedy zobaczyłem, że chłopaki na stołówce, bo różne rozmiary były, niektórzy mieli mniejsze te peniski, tak to bywa za większe. Tej tak jak w Tak jak w życiu. To tak bywa, no. E, że już zakładali kubeczki po ogórtach na to. I tak upatrzyłem. No i niestety ono za bardzo obrazowo mi się zrobiło. I no nie byłem w stanie. To... Dobrze. Przemek, e, twoja najlepsza rzecz, jaką jadłeś w wakacje, najlepsza potrawa? Nie U, musi być egzotyczna, ale no, no, możesz. Może, bo... no właśnie, w miejscu. Nie byłeś w Migrymie. A w Kirgistanie? A by... w Kirgistanie Co się jadło takiego e, i dzisiejszego? Dużo mięsa. Piasek. E, tam się jadło dużo mięsa. Najdziemniejsza rzecz, którą piłem, to kumys w kierunku czyli sfermentowane końskie mleko. Eee, Wraźcie sobie taki francuski, śmierdzący ser, który roztopicie i ktoś wam każe wypić. To nie wiem. Więc Okej, okay. raczej nie będziemy próbować, Przemka powoli zaczyna przerywać, ale mam nadzieję, że to tylko chwilowo. Ja nie jadłem chyba jakiejś takiej super egzotycznej rzeczy, ale najlepszą rzecz, jaką jadłem w te wakacje, to miałem okazję wrócić do domu na no, cztery dni ostatnio. Jadłem w Turku hamburgery od Stuska, jak ktoś kiedyś będzie przejeżdżał przez Turek, to polecam hamburgery od Stuska, bo to najlepsze hamburgery, jakie możecie zjeść. Maciek. Nie tego okay. sponsora. Nie, po prostu bardzo lubię i wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają do Turku, jak pójdą do Stuska, to potem jak przyjeżdżają jeszcze raz, to chcą iść do Stuska. To są takie domowe, bardzo hamburgery z takim kotletem, suróweczka, sosik i wszystko jest smaczne i kosztuje to 8 zł chyba, więc opłacać. Ja niestety nie jadłem chyba nic egzotycznego. Nie A najlepszą rzecz jaką jadłeś, jakaś nowa? A, jakaś nowa rzecz, jaką jadłem. Nie, też nic, nic takiego Gada. nie zapamiętałem. Bardzo ograniczone menu. Czyli... Egz egzotyczne dla mnie było zjedzenie ziemniaków ze srówką i z z schabowym u mojej mamy. Okay. Bo... Było? Dla mnie była to egzotyka. Smaczna? To... Znasz odpowiedź na to pytanie. Tak, mojej mamy. znam, oczywiście. No to Marcin, jedno, nawet jeśli jest kilka. Tak, Marcin, dziękujemy Ci za pytanie. Jak widzicie, raczej przerwam żądanie ekstra podcastem kulinarnym się nie stanie. Ciągle będziemy próbować zrobić podcast o, o firanach. Starsi fani wiedzą, o co chodzi. No i z pytań zobaczymy, jak z tego wybrniecie. Piotr Stokłosiński pyta Czemu ryś tak zęby szczerzy rad, Michał? Eee, bo nie zabił go myśliwo chwat. Ładny rym, choć widzę, że nie wiesz skąd to jest, Przemek? Nie, nie mam pojęcia. I Maciek... Nie wiem, Richard Petru, Richard Jefferson. To... to... Mógłbym to rozwijać, ale to chyba nie wiem. Kabanozy? Myślałem, że będziecie pamiętać, to jest z bajki Pocahontas generalnie, więc myślałem, że ktoś pamięta, jak śpiewa Edyta Górniak. To z piosenki! Tak, to z piosenki! To piosenki. Tak, z piosenki! piosenka Bajka jest i śpiewa dobrze, Edyta Górniak i to jest jeden z wersów Pięknie, tego to. utworu. Czy wiesz, że mówi, tak wyje w księżycową? No... Ale przecież my byliśmy w takim wieku, nie... że piliśmy alkohol, jak mam to pamiętać? Czy powtórzysz te melodie, co z gór płyną? Piękna I tak dalej. Barwy, który kolorowy niesie yes. Pięknie. Nie będziemy śpiewać. Dobra, to były pytania od słuchaczy, a tak całkiem na poważnie Jeszcze mam jedno pytanie. No, od słuchacza. Jedno mam. Na Twitterze w ostatniej chwili Kasper Jankowski. To nie jest pytanie, tylko wniosek w zasadzie, więc nie wiem, jak odnosić się do wniosku bez znaku zapytania. Składam wniosek o, o poruszenie tematu Przemka Karnowskiego w ACB. Widzę hiszpańskiej ACB. Przemek Karnowski będzie grał w Andorze. Jest tutaj wiele żartów na temat wysokości Andory i tuszy przemka Karnowskiego, ale nie, nie wiem, jak można r, odpowiedzieć na to pytanie. No, Myślę, że, że przemek komentował ok, ten transfer, czy, tylko że fajnie Chyba, że przemek będzie raportował o tym, jak przemek. O, przemek, już teraz dużo było do przemek. popisu, te Polaków znaczy, w ACB. Już... Ja, ja mam plan się pojawiać na, na, na Barcelonie, ale też na, na, na Hohenpuście, żeby troszkę tą Tomka dzielona pooglądać. Tomek zostaje chyba tam. Jeszcze tak. To tak się wydaje. Ale no jak Przemek będzie przyjeżdżał, to pewnie też się będę wybierał na mecze, więc coś tam, coś tam sobie obejrzę. Andora jest bardzo ciekawym miejscem w ogóle do, do życia, więc myślę, że mi się tam spodoba. Czy Andora faktycznie znajduje się tak bardzo wysoko? Tak, Andora, się, Andora to jest w ogóle bardzo ciekawe miejsce, bo Andora się znajduje w takich dolinach, w wysokich górach. No to nie jest aż tak wysoko, to jest tam 2000 metrów, nie? No ale, ale w takich dolinach, w wysokich górach do Andorii się wjeżdża od strony Hiszpanii przez taką właściwie bramę. Bo, jest, bo to jest taka droga, która prowadzi przez taki przesmyk między górami, i tam chyba nawet jest tunel jakiś jak na granicy, tak mi się wydaje, nie pamiętam już. Wjeżdżasz do tego i gdziekolwiek jesteś, czujesz się jak w pudełku, bo właściwie po wszystkim, tam najszerzej, nie wiem, najszerzej ta, ta dolina ma tam może trochę ponad kilometr, czy coś może się mylę, ale wydaje mi się, że gdzieś, gdzieś tak. I to wszystko jest upchnięte w takie właśnie takie dolinie i po obu stronach masz góry cały czas, wszędzie, gdzie spojrzysz się z góra nad tobą. Tam jest siedem, to... miasteczek, siedem miasteczek podajże, w tych tych dolinach, które właściwie są jak jedno miasteczko, są podzielone I to jest taka dolina, która się potem rozchodzi chyba na, dwa, na dwie czy trzy takie, e, takie, takie, takie odnogi. Bardzo ciekawe miejsce, w ogóle bardzo ładne oczywiście, no plus, plus wystarczy, że wejdziesz na tą górę i już jesteś w górę właściwie, więc w góry jest bardzo blisko z każdego miasta, z każdego miejsca w tym kraju. I to może być chyba bardzo ciężkie miejsce do gry pod porównywalnie z Boliwią kiedyś w rozgrywkach piłki nożnej w Ameryce Południowej. granie i... na takiej wysokości i przy, przy, przyjeżdżanie, aklimatyzacja w takim miejscu. Silne jest, miejsce jest... u siebie, silny home jest na, jest na pewno niżej niż ten niż, niż, niż La Paz, bo La Paz to jest ponad 4000 metrów. Tak. Tam już jechać to naprawdę jest, jest, jest bardzo ciężko. Obstawiam. Ale nie, tutaj jest chyba ponad, ponad kilometr tylko, ponad, ponad 1000 metrów chyba jest ta wysokość tej doliny. Więc, bo te góry tam wokół są wyżej, ale ale pewnie hala jest gdzieś tam na, trochę, na, na około kilometrze, więc nie powinno być tak źle, wydaje mi się. To mam nadzieję, Kasper, że jesteś za, usatysfakcjonowany naszą A jak nie, to poczekamy, aż Przemyk i reszta Polaków zacznie grać w ACB. I jak się sezon zacznie... Mamy tym... jeszcze przecież Mateusz po Poni... tak, Adam Tak, Poni... Tak, Poni... na, nagle na kanarak, tak. nagle mm. I Sportklub zaczął nadawać HD albo w czymś, co przypomina lepszą jakość obrazu. A Adam ale... Paciński też zostaje w Hiszpanii? Chyba. Właśnie. A nie? właśnie, tak? Zostaje? Tak? Chyba. chyba tak, bo mamy tak, ja tak. tam w tym momencie. No chyba więcej mamy nawet, tak mi się coś kojarzy. Ale Poza tym Bartek jest taka sensacyjna wiadomość, że dzisiaj ten turniej kadry się zaczyna i Węgry przyjeżdżają i to może być najlepsza okazja, żeby zobaczyć Lonzo Bo jeszcze bo Michał Michalak poszedł do... Bo jego kolega może w kadrze Węgier występować. Georgi Goloman. Goloman. Także jak coś Bartek mogę przekazać pozdrowienia. Jak najbardziej. Przemkuje... I ją przekażę dalej. Przemkuje... O, Michał, Michał Michalak też. Wiem. Michał Michalak, tak. Do, do Zaragosy. Więc będziemy mieli co oglądać, na pewno jeżeli chodzi o ACB, co oglądać, będą mieli też kibice innych dyscyplin, to zanim do Mistrzostwa Europy w koszykówce, które już na moment się rozpoczną. Dzisiaj się zaczynają Mistrzostwa Europy w siatkę. Siatkówka to jest taki sport, który Was grzeje, czy ziębi? Ja lubię oglądać siatkówkę, to jest przyjemny sport do oglądania. Czyli będziesz śledził jeszcze póki jesteś? A czemu, póki jestem, a to stamtąd nie mogę, czy co? A ja nie wiem, czy Hiszpanię pokazują. Póki jest. Nie, nie, wiem, jakie jest zainteresowanie, nie wiem, jakie jest zainteresowanie siatkówką w Hiszpanii, wiesz? Nie mam. <grym> a, słysza, a, słysza, a słyszałeś o takim wynalazku jak internet? No tak, słyszałem, ale ja wiem, że ty jesteś dobrym chłopakiem i tam na lewo nie oglądasz nic. To. Wiem, że można ja może League, się nie ja sobie obejrzeć od czasu do czasu. To bardziej, że Hiszpanie grają w grupie z Rosją, Bułgarią i Słowenią. To jest mm -hmm. grupa C. Dzisiaj myślę na narodowym swoją drogą. Maciek, Michał? ja komplet, kompletnie mam to gdzieś. Grałem kiedyś w siatkówkę i nigdy nie lubiłem tego sportu, ani grać ani oglądać nawet go oglądałem, a jeszcze jak oglądałem kiedyś, to lubiłem, a to w latach 90 ale jak w, 2000, w 2004, czy 2005 roku, czy szóstym czy siódmym znalazłem się w koło brzegu na rynku odnowionym wówczas i przy piwie oglądali, oglądaliśmy w ogródku piwnym siatkówkę i Polacy grali i to tak w okolicach drugiego piwa stwierdziłem, że ten sport jednak stał się zbyt szybki, zbyt szybki na Tam musisz kobiet oglądać, bo tam jest bardzo powoli, tam są mm -hmm. Wymiany mhm, trwają trzy minuty, walory Więc takie szybkie rozegrania, siła, skoczność, chyba tam atletyzm musiał pójść w górę. Pamiętam jeszcze braci Hernandez z Kuby, oni byli bardzo atletyczni, a potem chyba wszyscy tak atletyczni poszli w górę i, i gdzieś ta siatkówka mi uciekła. No więc nie wiem, czy to nie jest za szybki sport dla na dla, dla mnie. No dobrze, nie będziemy rozmawiać w takim razie o mistrzostwach Europy w siatkówce, bo to nie jest nasz sport numer jeden, chociaż pamiętam jak byłem w czasach liceum, to namiętnie śledziłem i wszystkie te puchary świata w Japonii, Ligę Światową i Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata to się oglądało. Jak... Werwer. Tak, kiedyś yeah. były składy. Czy gra jeszcze ten brazylijski siatkarz Jiba? Nie, już, nie gra już. Ten już siatków. nie gra, Jiba. dobrze. Nie. Ale spotkałem. No, Jibę. Dobrze już skończyłem. Jest to Przysk. największy sportowiec, jakiego ja miałem okazję spotkać. Uścisnąłem dłoń ale to taka moja mała prywata. 31 sierpnia rusza natomiast Eurobasket, jak znam życie, to jest akurat impreza, którą wy będziecie oglądać. Pytali na Twitterze różni ludzie i na Facebooku też, jak oceniacie szansę reprezentacji Polski w tym turnieju. Ja jestem bardzo podekscytowany tym, co reprezentacja Polski robi. Wygranie z Niemcami, wygranie z Rosją, z Czechami, to mm. tam już na to nie patrzę, ale e, to nie jest pierwszy rok, gdy oni bez Marcina Gortata grają bardzo dobrze. bo Grali te kwalifikacje chyba dwa lata temu, tak? Bez Gortata. I pamiętamy trzy lata temu, tak? Było taki, czy to rok temu, były kwalifikacje, które wygrali bez Gortata, wygrywając z Niemcami dwa razy. E, pamiętamy też to, jak Gortat dał ciała we Francji na Eurobaskecie. I dobrze, że grają bez Gortata. I bardzo mi się podoba ta drużyna, tak z zewnątrz, patrząc na nią, życzę jej bardzo dobrze, kto wie. Może wyjście z grupy jest jest chyba, rea, jest chyba realne, biorąc pod uwagę to, ilu zawodników nie gra. Nagle ilu hmm. zawodników wysypuje się. My chyba jest, z Grekami jesteśmy. Tak, jesteśmy z Grecją, Francją, Grykamy, Finlandią, Islandią, naszą, Islandią tak? i Słowanią. Tak, i Antetokounmpo, Antetokounmpo nie zagra, tak? Jesteśmy z Finlandią, Finlandia oczywiście będzie trudnym rywalem. Jesteśmy ze Słowenią, Słowenii Luka Doncic jest absolutnie do oglądania, tak? I kto jest jeszcze w naszej grupie? Islandia i, fin... i Francja. Chlenur! Islandia, is Islandia jest piekielnie groźna, no Francja będzie pewnie nie, nie do ogrania, no więc jeśli uda nam się na przykład wygrać I Zaczynamy meczu ze Słowenią. Mamy to... najpierw Słowenię, a potem Islandię. Ale to widać, że to, jest, że to jest, że bez Gortata to jest paczka i bez Lampy to jest paczka ludzi. Widać to No i, i im się dobrze gra ze sobą, więc ja będę im kibicował ostro. Michał? Chciałbym, żeby wyszli z grupy, ale wiem, że może to być niemożliwe. Tyle. A szansę oceniasz na? Szansę oceniam na tak, żeby wyszli z grupy? Tak. Na 30% niestety. No. Przykro mi to powiedzieć, ale jesteśmy w takiej grupie, że może nam naprawdę niewiele zabraknąć, ale nam może zabraknąć. I te mecze z tymi potencjalnie najgorszymi, z Islandią, z Finlandią, znaczy najgorszymi powiedzmy na naszym poziomie, no to będą takie mecze, które będą no, decydowały o tym, że może, może, może wyjdziemy, może nie wyjdziemy, że gdzieś tam będziemy walczyli o jakieś małe punkty, sytuacje w tabeli i tak dalej. A propos, wylosowano grupy do eliminacji Mistrzostw Świata. I Polska gra z Kosowem, Litwą i Węgrami. I awansuję? Tardan będzie grał w Kronach. Tak. I ile awansuje? I, idziemy. Nie wiem, chyba jedna albo dwie? Chyba dwie, nie wiem. Przemek, jak twój nastrój yy, biało-czerwony przed obrobasketem? Mi, mi się bardzo podoba ten zespół z jednego powodu na tym turnieju w Hamburgu yy, coś, coś, co mi się bardzo podobało i myślę, że dlaczego warto oglądać Polaków i kibicować tym Polakom w tym, w tym turnieju, to jest to, że, że, że się najlepsi zawodnicy, yy, pomijającej Jaya Stottera, yy, bo, bo po nim z, zależy. <laughs> w sensie może się wydarzyć dużo z nim. W sensie ma dzień, kiedy trafia, ma dzięki kiedy nie trafia i i mam wrażenie, że to nie jest do końca rozwijające, który chcemy w to, to, to, to bardzo mi się podoba to, że ci nasi liderzy, czyli Mateusz Ponitka, Adam Baczyński, to są ludzie, którzy przy okazji starają się, widać, że im zależy też po, po, po drugiej stronie parkietu I, i, i to jest coś, co mi się bardzo podobało w, w tym meczu z Rosją na przykład w końcówce, kiedy, kiedy Ponitka miał tam kilka takich play plays waczyski, miał, miał jakieś tam deflections w końcówce, że im się chce, że to nie jest takie, że, tutaj, wiesz, że jesteśmy gwiazdami i tak dalej i będziemy tutaj robić, będziemy gwiazdożyć i tak dalej, tylko, tylko jesteśmy częścią tej drużyny, walczymy jak wszyscy i, i bardzo nam się chce i dobrze widzieć takich liderów w kadrze. Moim zdaniem, bo, bo, bo lepiej się ogląda taki zespół. Szczególnie ponika, który, który poświęca swoje ciało, który, który rzuca się za piłkami, który, który wyłapuje faule ofensywne. E, pomijając fakt, że potem oczywiście rzuca trójkę od deski na koniec i wali takiego dagera, że, że, że chce się tak. na to patrzeć, bo, bo dawno na nim takiego gracza w kadrze, to bardzo mi się podoba to, że, że, że on się stara na... każdym momencie tego meczu widać, że gryzie parkiet. E, I to się od razu... W sensie nawet jeśli przegrywamy, to tu lepiej się ogląda, bo masz takie poczucie, że, że oni naprawdę chcą. I dlatego warto, warto tej drużyny kibicować, mam wrażenie. Tam jest tam też taka dobra atmosfera, to są ludzie, którzy się lubią nawzajem, tak jak wyglądam te materiały różne tam właśnie na koszkadrze i tak dalej, to, to, to, to, to jest takie poczucie, że, że to jest zespół faktycznie. Więc, więc jakkolwiek będzie na pewno warto tego wyglądać. Jeszcze do tego, co Przemek powiedziałeś, bo po Mateuszu Ponicy, jest absolutnie eksplozywny, sensacyjny do oglądania i w formacie Eurobasketu wydaje mi się, że to jest najlepszy polski gracz, jakiego możemy wystawić i myślę, że Przemek Karnowski w tym formacie, podobnie jak co się dzieje z Pau Gazolem. w tej grze Fibowskiej Przemek Karnowski może być bardzo, bardzo dobrym graczem na tym Eurobaskecie, więc ja jestem optymistycznie nastawiony do tego, że uda nam się wyjść z grupy. A podoba wam się ten format, że mistrzostwa są rozgrywane właśnie w czterech krajach? W wschodnich krajach, w południowych krajach, nie? Finlandia, Izrael, taki, Rumunia północ, i Turcja. jest na wschód od, od, Pol od Warszawy, nie? Już tak to jest wszystko. A gdzie są, roz gdzie są rozgrywane te... W Turcji, te są w Turcji. W Turcji, fantastycznie, tak. że w Europie. Dwa dni, dwa dni Bardzo przerywę. się cieszę. Może w Stambule wszystko jest po europejskiej stronie. Tak, tak, w Stambule jest wszystko. Tak czy nie, jeżeli chodzi o taką ideę rozgrywania turnieju wasz czterech tak odległych od siebie? To nie taki odległy, to jest, nie to jest wiesz, w dzisiejszych czasach to wszystko jest bardzo blisko. No tak, ale wiesz, jesteśmy jakby przyzwyczajeni, że jeżeli ktoś już organizuje tego typu turniej z kimś, to to są dwa państwa i to są jednak sąsiedzi. A no, tego się nie da powiedzieć, tutaj. o, o no, Tak, to czy jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni? To no nie, ale, ale to pytam po prostu, czy się to podoba tobie, czy, czy nie bardzo. A, znaczy, nie wiem, dlaczego miałoby się podobać, bo dlaczego miałby się nie podobać. No to nie, nie robi większej różnicy chyba tej nikomu. W sensie ważne, żeby byli kibice. No, wie... szansę, to daje szansę też pewnie kibicom z większej ilości krajów, żeby dojechać, obejrzeć co ale też straszna trudność dla kibiców zwłaszcza dziennikarzy Daj dziennikarzy działasz, tak, jest to nieprzyjemne żeby, żeby w halicinkach Polska awansuje i musisz w ciągu paru dni za, za, pomyśleć no, o tym, żeby mieć bilet i pojechać, bo przeważnie prawdopodobnie żadne redakcje nie zamawiają sobie biletów. Chyba, że takie optymistyczne bardziej na to, że będziemy w fazie eee. pucharowej. To... Ja, się Ale idące. muszą być na tak. to przygotowani. Nie, no jasne. Tylko, że kłopotliwe to jest, wiesz. No, na pewno taka, bardziej że... kłopotliwe niż to było dwa lata temu. Jechaliśmy wtedy z Montpellier do Lille, więc zrobiliśmy we Francji 500 kilometrów, a teraz tutaj zacząłem myśleć o najbardziej optymistycznych redakcjach w Polsce, <śmiech> które mogłyby już zabukować bilety. Czy Znaczy wiesz co, możesz bukować bilety z możliwością ich bukowania potem, nie? W sensie zakładając, że nie lecisz tani liniami i tak dalej, no to. A może możesz na PZ kosztem i kości zabiera. albo można te bilety po prostu kupić, no pamiętać, tylko redakcje mają pieniędzy, to chodzi na. Że w Helsingzki mogły pieniądze z diety skończyć. Może tak być. Tak, kanulowanie biletów w Crunch time meczu z Islandią na przykład. Redaktor Wojczyński, wykonujący ruch lewą ręką w time-out'cie. No tak, Mateusz, drugi, w tej chwili co? proszę odwołać mój bilet. Mateusz. I nagle, nagle Mateusz i nagle. I Mateusz smaczne. machający, tak, tak, machający, nie odwołuj. Ja nie mogę, robię to już Rafałowi. Nie I, nie ma, I Mateusz I robi Tracero Magreviego w końcówce i Polska wygrywa. Uh -huh. I na koniec wypada Marcin Gortat, a nie mówiłem, było nie tak, jechać. tak. To na sam koniec tego Eurobasketu jeszcze jedna rzecz. Jak jest z Waszymi sympatiami poza reprezentacją Polski na tego typu imprezach? Bo jakie są mistrzostwa w piłkę, to wiadomo, że zazwyczaj się kibicuje albo drużyną, gdzie był jakiś bohater z dzieciństwa, albo tym słabszym. A jak to, mam, jest, mam, mam. Jak to jest u Was w koszykówce i, i komu będziecie kibicować na tym Eurobaskecie? Ja mam coś, bo stała się rzecz absolutnie rewolucyjna w moim życiu. Po raz pierwszy w życiu, w jakimkolwiek turnieju będę kibicował w Hiszpanii. Dlatego, że Mark Gasol i Paul Gazol grają razem w kadrze, co nie zdarzało się przez ostatnie lata często, często grał któryś z nich. E, I co więcej, widziałem dwa sparingi, w których wychodzili w pierwszej piątce, więc będzie można oglądać ich razem na parkiecie już w takiej jesieni kariery, zwłaszcza Pau. E, I obaj są fantastycznymi graczami, na tym poziomie są absolutnymi bestiami. E, I Ricky Rubio w nowym designie swoim z brodą, z długim włosem też jest cudowny do oglądania. Poza tym martwiłem się o Hiszpanię kilka lat temu. Ale teraz jak tak spojrzeć, kto tam z tych zawodników gra, to mają jednak tych kilku młodych zawodników, którzy poszli teraz do NBA ostatnio, Abrines, z Juancho Hernán Gómez, z William Hernán Gómezem jest trochę tego, odpad Sergio Ioi, ale to nawet dla nich mając Sergio Rodrígueza dalej, mając jeszcze Juana Carlosa Navarro, ja myślę, że Hiszpania jest tak ogromnym faworytem tych mistrzostw, biorąc pod uwagę to, że Francja e, gra bez Parkera, bez Rudiego Goberta, e, że nie wiem, czy nawet powinienem im kibicować, ale fakt, że Mark i Pau będą grali razem, jest absolutnie cudowne. Tylko to chciałem powiedzieć, go z Espania. Przemek? Pau z Espania, no ja kibicuję Hiszpanię oczywiście, e, e, ale to standardowo, ale poza tym, e, poza tym e, kibicuję w Słowenii I mam takie, taką, taką myśl, że że, że Luka Doncic zagra tutaj taki turniej, że nagle będzie jedynką w kolejnych mokach draftowych i tak dalej. Ludzie w Stanach będą się strasznie jarać z tym wszystkim i tak dalej. Więc, więc yy, chciałbym to zobaczyć, bo yy, się z bestią już teraz. I Michał? Ja to jak zwykle od zawsze Belgii i tutaj mam graczy DZF albo Kevin Tumba. Widziałem wielokrotnie. Yy, bardzo Muema jest bardzo dobry zawodnik, pamiętam. Tak, to jest, to jest mój numer jeden. Nie, to, a tak poważnie Islandii chyba. Bo to jest taki malutki kraj. Oni mają tak dobrych koszykarzy i pewnie coś tam wygrają. Islandia ma takiego centra, który, o którym się dużo mówi w rocznikach 2000, 2000 chyba rocznik. I chyba 15, go się nazywa, nawet, jeśli na dobrze pamiętam. Czy on grał? On w którym musiał mieć chyba 16 czy 15, ale może był, bo on chyba był wtedy. Był co, taki chudy gość, młody, To chyba był. Tak. Byłem. Tak, dużo się o nim mówi, powstał nawet artykuł na ESPN-ie Majka Szmica mhm. o nim i ten człowiek będzie grał, więc nie wiem czy Chlynur, czy Chlynur jest, Chlynura, chyba nie ma naszego wiesz, także Michał, chyba o, go nie chyba ma. No chyba dynastia w skończyła się Hlynura. No ale Chlynur oddał, oddał teraz spalmy pierwszeństwa kolejnemu wielkiemu talentowi z Islandii, też jestem za Islandią trochę. To ja tak troszeczkę chyba też będę kibicował tym mniejszym krajom, ale generalnie jeżeli chodzi poza Polską, to, to chyba jednak Hiszpanie ze względu na Pałga Sola. No i to jest mój typ na, na, kibicowanie, jeżeli chodzi o Eurobasket. Tak wyglądała, chciałem ja powiedzieć. Ja mam tak? czarnego, czarnego konia. Zawodnik może do NBA mogą go nie znać, gra w Izraelu nazywa się Sean Dawson. I to jest człowiek, którego ojciec grał w Izraelu, on ma 24 lata, wygląda jak Justice Winslow, ma podobne warunki fizyczne i, i to jest człowiek, który może być odkryciem tego eu, eu, eurobasketu, on ma jakiś kontrakt w Izraelu, mówię, 23-24 lata, jest wingmanem, obrońcą, który rzuca za trzy, jest bardzo dynamiczny, wygląda tak, że NBA powinna przyjść do niego i go zabrać, wstawić, wstawić do NBA, więc on może być czarnym koniem tego turnieju, Sean no to w takim razie oglądajcie od 31 sierpnia Eurobasket na antenie telewizji polskiej, bo w TVP Sport możecie zobaczyć transmisję z meczów Polaków i jeszcze kilka innych, a także w aplikacjach mobilnych, więc tak jak Przemek mówił, wcale nie trzeba mieć telewizji i wcale nie trzeba być w Polsce, choć no może chyba trzeba akurat, żeby oglądać przez TVP Sport. Tak wyglądała wakacyjna przerwa na żądanie ekstra, pierwsza w historii wakacyjna przerwa na żądanie ekstra. macie Stres już minął po tych no, 82 minutach? Tak, minął się, tak, nie, minął zde zde zde zdecydowanie, zde bardzo nawet minął i... Ty jest tak, luz, tak, jest luz, dobra, bardzo mi się to podoba, Maciek Kwiatkowski był dziś w podcaście gracz. PL. dzięki Maćku. Dzięki Tak, Także był z nami Michał Górny, czyli MVP magazyn. No cześć, cześć, kluski z rosałem. I Przemek Kujawiński, wolny strzelec? Wolny strzelec. <śmiech> tak, a znalazł się już chętny na wydanie książki, swoją drogą? Yy, nie, nie znalazł się wciąż, na wydanie książki. Dobra, to postaramy się może coś ci nakręcić, żeby ktoś się jednak znalazł. Ta trójka była z wami jak zawsze, ja jestem tutaj czwarty, czyli Bartek Tomczak. No i co, do usłyszenia już w momencie, kiedy zacznie się sezon NBA, to podejrzewam, że wtedy przerwa na żądanie ekstra wróci już tak na dobre. Tydzień w tydzień będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na parkietach NBA. A tymczasem cieszcie się jeszcze końcówką wakacji, bo już powoli takie powietrze jest jesienne, więc jeszcze jest trochę okazji na słońce. Do usłyszenia! No i ekstra. Dobrze, dziękuję. Ekstra.